Siedzę sobie w sobotę i jak zwykle w południe oglądam drugie śniadanie mistrzów. Akurat rozmowa zeszła na dawne czasy prl i tego, czy ludzie tęsknią za owymi latami. A tam... Pan profesor Bralczyk. Druga sprawa, takie poczucie, może ono jest czasem głupie, ale tak się przechodzi, to nie nasze, to nie nasze, to nie nasze. Były zakłady pracy. Po co one były? Nie bardzo wiadomo, ale były. były robiliśmy te zelówki dla, dla różnych krajów i, i one były dobre, te zelówki. Nie zdzierały się, a teraz zamknęli. Nie ma już żadnej polskiej zelówki. I to jest przykre znowu. Dokładnie tak. Panie, kiedyś to były zelówki! Teraz powiem wam, że jak wyjdę z domu, dojdę do sklepu, to już zelówki nie widać. A kiedy wrócę do swojego mieszkania, to już mi normalnie skarpeta o ziemię zahacza. Takie zelówki te teraz robią. Panie, kiedyś to były zelówki. Oj, siadam, patrzę na tego buta, na tę skarpetę obdartą i myślę... Ach, nie ma to, co polskie zelówki, kiedyś dobre, najlepsze, jedyne, niepowtarzalne zelówki. niezdzieralne, niezastąpione, nieśmiertelne, niesamowite polskie zelówki. A teraz co? Chińszczyzna, panie! Skarpeta od razu wychodzi. But! Ja już po prostu kupuję buty jednorazowe. I zakładam takiego na wyjście do sklepu i, i potem już trzeba zmieniać, no. To, to, to już idzie na sztuki mi. Na sztuki liczę buty. No i to jest przykre, rzeczywiście. To jest przykre. Kiedyś to były zelówki. Kiedyś to były buty, kiedyś to były skarpety, Kiedyś to były o, właśnie mikrofony, Kiedyś to były mikrofony, Kiedyś to były audycje, Kiedyś to byli prowadzący. Kiedyś to były szokujące felietony. Ach, kiedyś